Spowolnienia. Minęła godzina 13. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski w Warszawie obchody w rocznicę wybuchu powstania w stołecznym getcie za chwilę relacja naszej reporterki. Od jutra akcja protestacyjna w szpitalach powiatowych. Powodem sytuacja finansowa placówek. To może być rekord. W Bułgarii ósme wybory w ciągu ostatnich pięciu lat. Dziś 83. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Główne uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w południe przy pomniku bohaterów getta. Jest tam nasza reporterka Dorota Piotrowska. Kto przybył na uroczystości i jak one przebiegają?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 Są też dyplomaci, przedstawiciele instytucji kultury oraz mieszkańcy stolicy i Polski, wszyscy z wpiętymi papierowymi żółtymi żonkilami, symbolami pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.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 Podczas uroczystości naczelny rabin polski Michael Szudrych odmówił modlitwę za zmarłych. Złożono też kwiaty i wieńce, a po tej części oficjalnej uczestnicy przejdą w Marszu Pamięci szlakiem najważniejszych miejsc związanych z historią getta warszawskiego. Dorota Piotrowska, dziękujemy.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 Na niebie przewaga chmur, choć z licznymi przejaśnieniami w centralnej i wschodniej części kraju. Na zachodzie wieczorem może padać. Temperatura rośnie 10 stopni na Pomorzu, 14 na Dolnym Śląsku i na Podlasiu, 18 na Opolszczyźnie, Mazowszu i ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1002 hektopaskale. Jedynka. Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych.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 No New Year's Day to celebrate, no chocolate cup. Go to say I love you And I mean it from the bottom of my heart No, some No Halloween, no gift. Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3364. Odcinka powieści radiowej w Jeziorach. Spójrz, Mati, jakie no. ładne kwiatki. A, tylko uważaj, uważaj, żeby się nie pokuć. Ulęgałka to nie mirabelka. O, <głos> czekaj, czekaj, czekaj. Tak, tak, wiem. To nic, że boli. Trzeba z tym jakoś żyć. O, to nic, że boli. Widać, tak musi być. O, przeczytałeś ten wiersz? A, nawet coś tam pamiętam. Ale ja jestem mało wierszowy, tylko jakoś ten mi wpadł do głowy. Czekaj. Bo co, bo o miłości? O, pewnie. Chodź do mnie. Po co? No zobaczysz, no. no chodź. Ostrożnie, bo się pokujesz. No chodź, no nic mi nie będzie. No. Daj głowę. Szlak. I znowu. Widzisz? Uprzedzałam. No to nie uciekaj mi z tą głową, no. O. I proszę bardzo. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. O. I voila. A, ślicznemu we wszystkim ślicznie. Szkoda, że nie ma lusterka. Myślisz, że te gałązki spodobają się babci? Ta na twojej głowie na pewno. Pewnie nawet nie zauważy. Jest kompletnie out of space. Co jest? Out of space. No. Ja, babcia uwielbia te kwiatki. Budzi się od czasu do czasu, więc kiedy otworzę oczy, pokażemy jej bukiet od ciebie Co ty na to? To może ja więcej utnę? No, dobra. Nie, nie, le lepiej nie, lepiej, nie, No, powinniśmy wracać. Moja beznadziejna siostra Krysia zaraz przyjdzie. Najwyżej chwilę poczeka. No, a jeśli ucieknie? No. Ponad miesiąc temu obiecałem ciotce Marysi, że z nią pogadam. Dobra. O ciurka. No chodź, zostaw to wreszcie, chodź. Okej. Okay. Tylko, że ty chyba nie masz za bardzo o czym z tą małą rozmawiać. Ach, fakt. Intrygadeczko nie wyszła. No raczej. Ale ja coś tam się wymyśli. Ten gitarzysta, co podgrywa czarkowi ten. No, żaba. No, w ogóle nic? Ja już próbowałem z nim gadać dwa razy, i ściana. Nie ma mowy, żeby powiedział jej, co Czarek wyprawia, kiedy młoda nie patrzy. Poczekaj chwilę. Co? Co? Jeszcze ze trzy sosnowe udnę. Nie, Dobra, skoro musisz... Może pani Irenie zrobi się lepiej, kiedy będą pachniały obok łóżka. <grybuj> A inni? Co inni powiedzieli? Oni są solidarni, Julka. A już zwłaszcza, kiedy chodzi o jakąś laskę. To bardzo ładnie. Aha. Żaba mówi, że nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa. Znaczy, w sensie to tam między nimi, ile to jeszcze potrwa. Co on będzie ryzykował, że straci kumpla? No, gotowe. To już ostatnie zielsko, ok? Okej, okay, okej. Okay. Żaba nie chce, żeby kumpel poczuł się, wiesz, dotknięty. No a Kryśka coraz bardziej grzęźnie. Zaraz grzeźnie, Po prostu zakochana. Mhm, tylko obiekt nie do końca taki, jak trzeba. Jednym ruchem jej z tego nie wyciągniemy. Nie znasz dziewczyn. To, że jakiś kolega jej chłopaka coś powie, w ogóle nic nie znaczy. Nie uwierzy. Pomyśli, że zazdrosny i ją podrywa. To, to, to co mam zrobić, Nie Mnie tym bardziej nie posłucha. Od razu założy, że ciotka Maryśka mnie ustawiła. Przez jakąś jego byłą dziewczynę no, może? Wtedy będzie, że zazdrosna małpa obsmarowuje jej e, kochanego Czarusia. Może nie. Trzeba by spróbować. Otworzysz furtkę? Nie Wiesz, nie chce się pokłuć. Proszę. A, dzięki. Kurczę, ale pilnuj go, żeby nie, nie, nie ten, nie, nie, na mnie nie skoczył. Cholera, Bond, no... Bond, zostaw. Bondziu, Bondziu odejdź, bąd! zostaw Maciego. proszę cię. Zostaw Maciego. Dobry piesek. Kawalerka się zjawiła. Przynieśliśmy babci niespodziankę. Eee, ale babcia śpi. A, tak dla odmiany. Od rana się nie obudziła? No niestety. To niedobrze. Też się martwimy. No trudno. Popatrz, Julka, jakie ładne podwóreczko. Popatrz. Podoba ci się? Wygląda świetnie. Bardzo porządnie. A, trawka zagrabiona, iglaczki elegancko przycięte, róże. Wszystko gotowe na wiosnę, szanowna pani. Taka jest prawda niestety. Róże to chyba mama ciała. A, a, a to nie wszystko jedno. Kto? <ścoughs> Jeszcze parę dni, grilla się rozstawi, babcie się wyniesie, położy na leżadzie. Och, tylko żeby się nie przeziębiła. Póki nie ma wiatru, może być, ale z wiatrem, no, to raczej nie bardzo. Mam w planie wielką huśtawkę, drewnianą, jak się patrzy. Z własnych drzewek, z naszego lasku. Mati pokazał ci lasek, co? Oczywiście. A, I to z dziesięć razy. A, nasz lasek jest taki piękny, że... I sto byłoby mało. Taka jest prawda, niestety. A to, to ale o co ci chodzi? A, no przyjdzie maj, rozstawimy grilla, usiądziemy sobie na huśtawce i cała rodzina będzie szczęśliwa. <śmiech> przyjedziesz, Julka? Chętnie. <śmiech> A ja to się już nawet e, za jakimś większym basenem rozglądałem. Nie, nie no, ojciec, ty... No co, co, co, co, przydałoby się na starość trochę luksusu. Och, do starości no, to jeszcze tak? daleko. E, no może i racja, ale klimat się zmienia. Nieraz ciężko wytrzymać upały. Taka jest prawda niestety. No tak, nie da się ukryć. My mamy basen w Lublinie olimpijski. Rozpędzić się można... E, no, rozpędzić, ale za to chlorowany. E, A chlorowany to... tu będzie porządny, z naszą wodą. A najważniejsze, że mokry. No a co, bo w Lublinie jest niby suchy, tak? Będzie super. A i widzisz, widzisz, Julii się podoba. Jakoś do tej pory nie miałeś takich pomysłów. No bo nie było na rynku odpowiedniego towaru. W, w sensie? No, no, w sensie. No, baseny są teraz większe, no, Ja nie wiem, czy, czy już wam o tym mówiłem. Timka od przyszłego tygodnia rusza z remontem. Waszego domu? Dziadka, czyli twojego. Super. Panele, ściany i wszystko. No... Kiedy będziecie wpadali, gniazdko gotowe. No, a to nie szkoda kasy? Mnie, nie. je też, ani babci. I taka jest prawda niestety. Mm -hmm. Babcia o niczym nie wie. Śpi i prawie się nie budzi. Ech, wszyscy są za tym, żebyście mieli swój kąt. A jakie byś chciała ściany, Julka? Białe? Różowe? W kropeczki? Co tylko powiesz, tak będzie. Nie, nie wiem, no to raczej Mati powinien decydować. Ech, no to jakie młody. Ja to się muszę jeszcze zastanowić. No to pytania dodatkowe. Prysznic czy wamna? <grymne> A umywalka z szafką czy na cokoliku? Tato, nie za wcześnie na takie to... ustalenia. Timka jeszcze nawet nie zaczął. Eee, no i nie masz racji, synu, Nie masz racji. Miejsce w stodole mam już przygotowane. Od miesiąca rozglądamy się z matką za białym montażem. Kupimy, wstawimy do stodoły, a potem chwila i po boże mu się zamontuje. I taka jest prawda niestety. Co pan wybierze, to będzie dobrze. O, i to mi się podoba. Julka, nie wiesz co mówić, no, ale... proszę ci. No, no, no, no, na szczęście wiem, że nic do stodoły nie wstawisz, o, bo nie dasz rady. A? Tak? A kto ci taki głupot tam opowiadał? Ugadałeś się z Jakubowskim na zapas nawozów i na nic innego nie będzie miejsca. A, a tego akurat nie. Nie byłbym taki pewny. Jakubowski nagle zmienił zdanie i chce mi sprzedać po bandyckiej cenie, a ja po takiej nie kupię i miejsce w Stodole się znajdzie. I taka jest prawda niestety. O! Ciągle nic nie spuścił? <śm> może to zarabia? A że jest sezon na nawozy, to bierze, ile się da. Na szczęście mam krowy i ich, ich piękne placki. Kto wie, może się jeszcze na nich dorobię. A to dobra, ojciec, ja tu nie będę stał jak głupek z tymi kwiatami. Chodź do domu, Ilka, chodź, stawimy je do wody. Jeszcze tu wrócimy. Pani Jola prosiła, żebyśmy wybrali jajeczka, chodź. bo nie chcę o, o, odchodzić od pani Ireny. No to po co dziesięć razy ganiać tam i z powrotem daję te kwiatki, Mateusz. No nie, patrz, tak przecież nie wyrzucę, no. Co za różnica, kto je wstawi do wody. No. Ta, ta, zależy ci? Ja pójdę do domu z kwiatami. Ja wy jajka. No dobra, dobra, tylko się tata niepokuje, no, nie pokuje. Bo... bo to pierwszy raz, dawaj. No, a nie mówiłem. Otworzę panu drzwi. O, dzięki, dzięki. A koszyk na jajka macie pod gankiem. Julka, weźmiesz? Pewnie. Aha. O! Jolka! Zaraz! Moment, moment, już wychodzę! Ach, musiał, myłam mamusię, musiałam, myłam mamusie, musiałam wylać wodę. Aha. O, kwiatki przyniosły się. Wychodzi. A, te są dla mojej żonki, o proszę. Ach. A te dla mamy, prosto z lasu. No wiesz, kadaś, ja nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio coś od ciebie dostałam, a kwiaty. Nie Myślałam, że kiedyś jeszcze mi podarujesz jakieś kwiatki. E, I pomyłeczka, i taka jest prawda niestety. Chodź, chodź tu z nimi do kuchni. Może wreszcie wypiję herbatę. E, usiądź, usiądź, odpoczniesz sobie, a ja ci zrobię świeżą. Chodź. No, dziękuję, dziękuję i za kwiatki też dziękuję. No, no. Trzeba wierzyć w ludzi, a nie tak. Podziękować jakoś za okazanie miłości. Mm. Kochany jesteś, no. Podasz mi wazon? No pewnie, pewnie, pewnie. Dwa najlepiej. Dobra. Ach, pięknie pachną, co? No. Jak ty to zrobiłeś tak szybko? Ech. Dopiero co widziałam przez okno, jak chodziłeś po podwórku. No wiesz, no kocha to potrafi. A, a. a proszę, a ten większy dla mamy. A no, ten kurczę. mniejszy dla żonki Nawet gałązki oskubałeś na dole. No, no ciągle mnie zaskakujesz, Adaś. A już taki jestem człowiek niespodzianka i taka jest prawda, niestety. No, ja lubię niespodzianki. Ech, to miłe, kiedy ktoś człowieka docenia. Ty weź, weź potrzymaj tę bazę. No, dobra. Tu przytrzymaj. Aha. Ale piękne są, piękne, naprawdę piękne. <grym> no. Tak, mam na wiosnę, że po prostu muszę żonkę uszczęśliwić. No. Naprawdę? No, przecież zawsze tak było. No, skoro tak mówisz. <grym> ten zostawię w kuchni. No. A ten duży... Zaniosę do mamusi. Dobra. Później. Usiądź sobie, odpocznij chwilkę, a zrobię ci herbatkę. O Jezu, Jezu, dzięki. Dzięki. A jak z mamą ciągle śpi? Otworzyła oczy, ale... Ja tak jakoś patrzyła, jakby przytomniej. To może nie jest tak źle? Mówiła coś? No wiesz, że nie daje rady. A wyrzucisz potem pampersy? No jasne, jasne, jasne. A napiła się choć trochę? No, próbuję po łyżeczce, ale przecież przez sen nie podam jej picia ani nic, no. Hmm. Teraz troszkę było. Ciągle zastanawiam się, czy dobrze zrobiliśmy, zabierając ją ze szpitala. Ale. Może lepiej było, mamy zostawić. Przecież to nie my ją zabraliśmy, to oni ją wypisali. No, częściej by miała kroplówki. Ale widziałeś jej ręce? Hmm. Całe siny. Tam się już nie ma gdzie wkuć. I te odleżyny. Czesz! Ach, wiesz jak jest na sorach. Nikt nie ma czasu przewrócić starszego człowieka na bok. O, herbatka, proszę. O, taka jest prawda niestety. W szpitalu by odleżyn nie wyleczyli, a u nas już wyglądają lepiej. Dobrze się stało, Adaś, że wypisali. Wszystko jak trzeba. Myślisz? No. Jest z rodziną w swoim domu, a nie taka samiuteńka tam. Oh, A pokazałeś się... Matiemu kafelki, które kupiliśmy? E, sama mu pokaż? <śmiech> Jeszcze będzie się czepiał, że nie tak jak chciał. Proszę. No. Wszystko zebraliśmy. <śmiech> o, świetnie, świetnie. Jajka zostawiliśmy w komórce, bo widziałam, że w lodówce pełno. Jak babcia? No i zaraz zaniosę jej kwiatki. Podobają się pani? Na no pewnie, że ładne. Żonka się ucieszyła. A dobrze wiedzieć, że nie na darmo się pokłułem. <głosy> A i, ja... To nie ty, Adaś? No, nie, nie, ja. No, przyniosłem je, no to chyba a? trochę ja. Aha. No, sama zobacz, sama. zobacz, widzisz, jakie mam rany? Widzę, I... widzę. Krew tryska po <laughs> ścianach normalnie. Dzięki panu Adamowi mogliśmy pójść po jajkach. No, przynajmniej mam pewność, że uważnie wyzbieraliście. I jajka, i kwiatki. Kurczę, mam rację, mężuśiu. Oj tam, oj tam, oj tam. Kto zebrał, to zebrał. No. Najważniejsze są uczucia. Kurczę. Moje są szczere jak czyste złoto i taka jest prawda niestety. Oj, proszę, ojciec znowu coś ściemnił. Nic nie ściemnił, nic nie ściemnił. A mówiła wam matka, że za miesiąc robimy grilla? Co? A? Na podwórku pan coś napomknął. No, no bo, bo u, u, umówiliśmy się Julka wstępnie na maj z twoimi rodzicami. Przyjedziecie, prawda? M moment. Jak to się umówiliście? Mm. No, no. To się przypadkiem poznali i tak jakoś wyszło. Jakim, jakim przypadkiem? Aha, no. Ja mam w to wierzyć. No. posiedzimy sobie całą rodzinką, zakolegujemy się może no, Mnie to pasuje. A mnie wpienia. Naprawdę nie możecie wytrzymać, żeby się nie wtrącać, przecież prosiłem no, was. Ale o... no, jeśli nie chcecie, no to przecież nie musicie przyjeżdżać. No, po prostu tak się spiknęliśmy, że. A że mamy wspólne zainteresowania? Jasne, tak. Każdy pretekst mm. jest dobry. No? Mati, wyluzuj. Żeby było jasne. Ja nikogo nie tropiłem. Mm -hmm, akurat, bo uwierzę. Jestem w kilku grupach na fejsie, ojciec Julki też. I tak jakoś wpadliśmy na siebie. Nie ma w tym nic niezwykłego. Tak, tak, jasne, jasne. No naprawdę tak było, jak tata mówi, no. no. chyba, możemy mieć znajomych na fejsie, a że to przypadkiem rodzice Julki, to co? Moi rodzice nic mi nie powiedzieli. No bo się umówili, że będą ściemniać. Przecież ojciec zawsze tak robi, wcina się i... No, no, no, no, no. ty mi tu nie podskakuj, się. co? Ma, Mateusz, no czy to jest ważne... Kto do kogo pierwszy napisał? Oni początkowo nawet nie skojarzyli, kto jest kto. I taka jest prawda, niestety. To całkiem możliwe, Matki. Nie znasz mojego ojca. U niego nie ma przypadków. To, to akurat w większości spraw prawda. Ale nie w tej... Tata, ta, nie jesteśmy już dziećmi. Nie róbcie proszę numerów za naszymi plecami. A ty, Mati, się uspokój. Wiesz, no, nie, nie chcecie, to nie musicie przyjeżdżać. No, już ci powiedziałam. Ale gdybyście chcieli, to będzie już ciepło. Kiełbaskę sobie upieczemy, o. wypijemy piwko. Pogadamy jak gospodarz z gospodarzem. Babci się może poprawi, to posiedzi sobie z nami. O, a, a twój tata przymierza się do produkcji grzybów tych... Sh Shitake. Wiedziałeś coś o tym? nie. Nie bardzo. A i chce obejrzeć nasze szkodki. No to co, mam mu zabronić? No przecież to nie po boże, No mu. No, jeszcze proszę, jeszcze Pana Boga ojciec w to pakuje. Wy macie swoje sprawy, a my mamy swoje. Mamo, Dobra? nie jestem debilem. no Wszystko żeście ukartowali, a teraz się wykręcacie. Julka, oni tak zawsze. Ty się Ej, macie. to ty mi się we wszystko wtrącasz, to ty. Mam swoich znajomych i swoje sprawy. Ja w twoje nosa nie pcham, i taka jest prawda, ej, niestety. Ej, ej, ej, no. ej, koguty, spokój może, co? Co? Dzień dobry! O, cześć Krysia! Eee. Super, Dzień dobry. że jesteś. Cześć. Umówiliście się? No przecież uprzedzali. N no nie mnie, no znowu zapomniałeś mi powiedzieć Oje, no nie da się pamiętać o wszystkim no. Zrobić ci coś do picia, Krysiu? <śmiech> Dziękuję, ja tylko na chwilę Jadę zaraz do Nałęczowa Koncercik? No. A, chcecie się ze mną zabrać? Prowadzę was Wiesz co, może innym razem Chodźmy do mojego pokoju, mam do ciebie sprawę okay. Julka, tak. y, idziesz? Jasne <śmiech> No i co teraz, Julka? Wszystko nam rozwalą. Nie się, Mati! Może od razu się pokłócą i będzie spokój. Macie jakiś problem? Tak, moi starzy zwąchali się z rodzicami Julki i teraz coś kombinują. Chcą was pożenić? Nie wiadomo, jak to będzie. Moi rodzice są specyficzni. Też wam mieszają we wszystkim. No, sorry, my to co innego. Możesz usiąść kobietą. Tylko zanim zaczniesz, Mati, no. wiem o wszystkim i nic z tego urabiania mnie nie będzie. Aha, a co niby wiesz? Że wypytywałeś o mnie i oczarka. Nie, nie wysilaj się. Lepiej od razu powiedz mojej mamie, że ci olałam. A może się mylisz? Gdybyś przyszedł od razu do mnie, też bym ci powiedziała co i jak. Bez szpiegowania. Po co się było męczyć? Słuchaj. Mati wcale się aż tak nie starał. Ci disco polowcy sami zaczęli mu nadawać, bo wiedzą, że jesteście rodziną. A ciebie chyba lubią, to nie chcą, żeby ci się stała eee. krzywda. Uważaj, bo ci uwierzę. Świnie zwykłe. To było co najmniej niepotrzebne. Przepraszam bardzo. Jestem twoim starszym bratem i mam swoje obowiązki. Ale nierodzonym. Z braku laku i kit dobrym. Nie kłóćcie się. Sprawa jest poważna. Pewnie. Urwałam się starszej z łańcucha i teraz odjeżdżam. O. Ale... martwimy się o ciebie. Niepotrzebnie. Mam swój rozum. O tym... Twoim to tam różnie mówią. Ach, się dziwisz? Tak, Czarkowi zazdroszczą, że mało im flaki oczami nie hmm. wyjdą. Ty, wiesz co, powinnaś chyba o czymś wiedzieć. Ja wiem o wszystkim. On podobno ma syna z taką jedną laską. Ach. Myślałeś, że mi o tym nie powiedział? I co, jej nie przeszkadza ci to? Po pierwsze, to mnie kompletnie nie obchodzi. Po drugie, to była tylko jedna noc po koncercie. A, a, a poza tym, to nawet nie jest jego syn. A skąd ta pewność? Ta dziewczyna to psychofanka. Jej wszystko jedno, czyli to dzieciak. Ale dziecko to dziecko, potrzebuje ojca. No właśnie. Czarek jest kochliwy, ale nie jest głupi. Chłopaki mówią, że on ma coś y, przy dużo tych <coughs> jednych nocy. Raczej bym coś o tym wiedziała. Trochę ci namieszał w głowie. Jest fantastyczny. Kocha tylko mnie. Ze sto razy mi o tym opowiadał. No tak, mówić można. Ja go biorę takim, jakim jest, a nie żebym go przerabiała na swoje. Wszyscy chcą go zmieniać, jakby mu czegoś brakowało, a jemu nic nie brakuje. Na scenie jest zabawne, to prawda, ale nie wiem, czy zdołasz coś na tym zbudować. Ja żyję chwilą. Jak się za dużo planuje, to, to życie jest do niczego. Tak? Chodźcie do babci. A co, obudziła się? Chyba czegoś od ciebie chce, Mateusz. Zawołała Matiego? Powiedziała tylko ma, więc pewnie chce rozmawiać. A może tylko zobaczyć? Aha. Powiedzmy jej, że się pobieramy. Może to poprawi pani Irenie humor. Poczuje się lepiej. Zwariowałaś? A co ci szkodzi? Okej, okay, no. ale żeby było jasne, to, to nie jest prawda, ojciec. Dobrze, już dobrze, dobrze. chodźcie wreszcie. Ja też mogę? No pewnie, tylko marnie wygląda. To nie problem. Uważajcie z komentarzami. Nie wiadomo, ile babcia rozumie. No, pewnie się napiła wody. Mamusiu. No, wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. Mamusiu. Babciu. Dzień dobry. Cześć, babciu. Mamo. Mamusiu. Nie rozumiem, Adesia. Pokazała, że się chce napić. Wzięła łyk i... Patrz. Nie czuję tętna. Jak, jak to? Mama pokaże. E, babciu. Babciu. Mamo. Babciu otwórz oczy proszę. Nie, nie. Ja też nic nie czuję. Dobra słuchajcie lecę po ciotkę Martę. Był to 3364 odcinek powieści radiowej w Jezioranach. Autorstwa Katarzyny Ciesielskiej-Ławrynowicz. Wystąpili Danuta Stenka, Adrianna Malecka, Maja Kwiatkowska, Cezary Kwieciński i Krzysztof Szczepaniak. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczy las. Następny odcinek, jak zwykle za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia. Jedynka Polskie Radio. Szansę na coś więcej. O, ciągle zbieram się, wyswic pod I znów na kawałki rozpadam się. Człowo Zaprasza Agnieszka Kunikowska. Jedna z mądrości ludowych głosi, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. A my dzisiaj właśnie o stopniach będziemy mówić. W studiu wraz ze mną profesor Ewa Rudnicka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Zapowiada się ciekawie. Ale możemy uspokoić słuchaczy, że mąk piekielnych cierpieć nie będą. Nie, chociaż sam temat moim zdaniem jest piekielnie ciekawy. Jeśli bowiem przyjrzeć się czterem podstawowym przymiotnikom, dobry, zły, duży, mały, to można zauważyć taką dziwną nielogiczność właśnie w stopniowaniu, czyli określaniu, że coś jest bardziej jakieś. Gramatyki... Mówią nam, że stopień wyższy przymiotników tworzymy jak, pani redaktor? Yy, możemy dodać do przymiotnika przyrostek szy lub ejszy, na przykład cichszy, grubszy, mądrzejszy, dzielniejszy, albo przed przymiotnikiem użyć stopnia wyższego przysłówka. Bardzo, bardziej, bardziej kłótliwy, bardziej przydatny, bardziej lubiany. Tak jest, brawo. I gdyby w wypadku tych czterech przywołanych przymiotników, dobry, zły, duży, mały, zastosować się ściśle do tych reguł gramatycznych, to mielibyśmy pary. Dobry, dobrzejszy, zły, źlejszy, duży, dłuższy, mały, malejszy. No ale tak nie mówimy. Mówimy dobry, lepszy, zły, gorszy, duży, większy, mały, mniejszy. To jest niezbyt logiczne, ale... Na pewno jest jakiś powód, dla którego tworzymy tak, a nie inaczej. Tak, możemy się kolejno przyjrzeć tym parom. Słowo dobry znaczeniowo jest najprawdopodobniej powiązany z praindoeuropejskim pierwiastkiem *dap*, o znaczeniu dopasowywać, być odpowiednim. Dobry w stopniu wyższym, mógłby teoretycznie być dobrzejszym i taka forma nawet była w użyciu, bo notują ją dawne źródła gwarowe, a regularnie występowała też w polszczyźnie kresowej, a nawet współcześnie niektórzy badacze potwierdzają używanie jej w gwarach. I dzieci też czasami tak mówią, dobrzejszy, ale ta forma dobrzejszy jakoś się nie przyjęła w języku ogólnym. No najwyraźniej nie była bardzo rozpowszechniona lub być może nie cieszyła się po prostu poważaniem na salonach. W tamtym czasie używaliśmy natomiast przymiotnika lepy, który nie zachował się w polszczyźnie, ale był bardzo bliski semantycznie dobremu, bo miał znaczenie odpowiedni, stosowny, ale zarazem też ładny, piękny. I regularnym stopniem wyższym tego przymiotnika była forma lepijsi, uproszczona później do lepszy. Z czasem lepy został zapomniany, a ta bardzo rozpowszechniona w uzusie forma lepszy została. Żeby nie powiedzieć, że się przylepiła. Otóż to, bo nie myliłby się wcale ten, komu zapomniany przymiotnik lepy kojarzyłby się z lepieniem i lepkością. Jest on rzeczywiście bezpośrednio powiązany z czasownikiem lep o znaczeniu smarować tłuszczem lepić, a powiązane z nim przymiotniki podzieliły się znaczeniem. Lepy oznaczał dopasowanie, stosowność i ładność, lepki zaś przyleganie i kleistość. A tak na marginesie pani profesor, gdyby chcieć utworzyć stopień wyższy od przymiotnika lepki, to jak on by brzmiał? Bo chyba nie lepciejszy. Pewnie nie jednemu nasunęłaby się na usta właśnie forma lepszy. Bo w sumie chyba lepiej brzmi niż lepciejszy. Ale poprawnie mówimy po prostu bardziej lepki. Mhm. No to teraz następna para zły, gorszy. Już w czasach prosłowiańskich mieliśmy przymiotnik zły w tym samym znaczeniu co obecnie. Forma źlejszy. Również występowała w polszczyźnie przed wieloma wiekami, ale też nie była rozpowszechniona. Atrakcyjniejszy natomiast okazał się gorszy, który przeszedł zresztą ciekawą przemianę znaczeniową. To forma powstała od przymiotnika prasłowiańskiego gory, który później przybrał formę gork, czyli gorzki, taki, który pali, piecze o nieprzyjemnym smaku. A to, co gorzkie, co silniej pali, jest bardziej nieprzyjemne i, no, negatywne, czyli jest źlejsze. <śmiech> Może nawet jeszcze bardziej złe niż źlejsze, i dlatego jako dobitniejsze mogło wydać się. Odpowiedniejsze do wyrażenia takiej skrajnej oceny i emocji, bo rzeczywiście takie wyraziste określenia w gruncie rzeczy zawsze cieszyły się ludzką sympatią. No Tak czy inaczej, jeszcze w staropolszczyźnie gorszy wyparł źlejszego w funkcji stopnia wyższego przymiotnika dobry i został. Muszę powiedzieć, że mnie się podoba źlejszy jako gorszy i gorszy jako bardziej gorzki i szkoda, że tak nie zostało. Ale przed nami kolejna para, duży i większy. I pewnie, niech zgadnę, zaraz się dowiemy, dlaczego większy, a nie dłuższy. E, dłuższy też oczywiście w polszczyźnie był. W sumie spośród tych czterech regularnych form ta ma najlepsze poświadczenia. Znajdziemy ją nawet w słownikach i to wcale nie takich starych, no, choć trzeba przyznać przedwojennych z pierwszej ćwierci XX wieku, zachował się on także w zapomnianym już przysłowiu, kto dłuższy, ten lepszy, objaśnianym jako kto potężniejszy, silniejszy, ten lepszy. Warto bowiem wspomnieć, że przymiotnik duży znaczył początkowo nie tylko mający znaczne rozmiary, lecz także właśnie mający siłę, mocny, krzepki. No tak, ale jednak wbrew przysłowiu, dłuższy nie okazał się lepszy, a nie silniejszy od większego, no bo zanikł. A co z większym? Większy to przekształcenie staropolskich form większy i większy, będących stopniem wyższym przymiotnika, którego już nie ma, a powiązanych też z przymiotnikiem weliki. W późniejszych wiekach formy te przybrały kształt większy. I podobnie jak we wcześniej przedstawianych historiach, z jednej pary duży-dłuższy pozostała nam wyłącznie forma podstawowa, a w wypadku drugiej pary wielki. Większy, większy, zanikła forma podstawowa, a rozpowszechniła się forma większy. Więc z tych ocalałych form stworzyliśmy sobie mniej więcej w XVII wieku nową parę duży, większy. Wszystko jasne, a zatem przechodzimy teraz do ostatniej pary, mały i mniejszy. I mały chyba też jest bardzo ciekawy. O tak. Jego znaczenie nie zmieniło się od czasów prasłowiańszczyzny, a właściwie nawet prajndo-europejskich znaczył i znaczy w swojej podstawowej funkcji mający niewielkie rozmiary. Ciekawe zaś w jego wypadku jest pokrewieństwo z przymiotnikami w innych językach. Można się dopatrzyć tych śladów w takich formach jak łacińskie malus, które ze znaczenia mały wyewoluowało w znaczenie zły, angielskie small również mały, czy niemieckie szmal, wąski, szczupły. Muszę zadać to pytanie, pani profesor, czy to niemieckie słowo ma cokolwiek wspólnego z potocznym słowem szmal w znaczeniu pieniądze? E, oj nie, raczej ma trochę wspólnego ze smalcem. Szmal wziął się bowiem z niemieckiej gwary więziennej, w której słowo szmalc znaczyło karę, a zapożyczyliśmy je do polszczyzny także w znaczeniu ogólnym jako smalec. Zostawmy szmal, smalec i szmalc, wróćmy do małego i mniejszego. Mały z mniejszym sparowały się tak około XIV wieku. Chociaż malejszy także występował w polszczyźnie, zwłaszcza w polszczyźnie kresowej, na przykład w Nowogródku i okolicach, czy w Kijowie. A jeszcze w pierwszej połowie XX wieku można znaleźć użycia tej formy na przykład w polskiej prasie regionalnej, między innymi na Kujawach. Bardzo ładnie to brzmi moim zdaniem. Malejszy. No ale jak wiemy, malejszy nie przetrwał. Skąd wobec tego wziął się mniejszy? A to trudno powiedzieć. Aha. Wszystkie źródła naukowe wskazują na to, że już w prasłowiańszczyźnie występowały formy mini, minisi, minie, czyli formy stopnia wyższego wywodzące się od przymiotnika minu, mały. Oczywiście skojarzenie z łacińskim minus, znaczącym mały, jest tu jak najbardziej właściwe. Minus wywodzi się z tego samego rdzenia. Czyli można by powiedzieć, że te trzy formy minii, miniszy, minije, jako takie środki odziedziczone z prasłowiańskiego i nie mające polskiego przymiotnika podstawowego, musiały sobie jakąś formę podstawową znaleźć, no i padło na znaczeniowo zbieżną z nimi formę mały. No, trzeba powiedzieć, że krętymi drogami ten nasz język chadzał, oj krętymi pani profesor, ale skoro jesteśmy przy stopniu wyższym, to może na koniec warto wspomnieć, przypomnieć może o pewnej ważnej współczesnej już zmianie, która dotyczy właśnie stopniowania. Tak, zmianie pisowni, którą wprowadziła Rada Języka Polskiego i która obowiązuje nas już od 1 stycznia bieżącego roku. Obecnie cząstkę nie z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi piszemy zawsze łącznie, bez względu na kategorię stopnia, czyli także w stopniu wyższym i najwyższym. Więc mamy lepszy, nielepszy, częstszy, nienajczęstszy, łącznie wszystko, prędzej, nieprędzej, niestarannie, nienajstaranniej zawsze łącznie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie najgorzej łącznie ocenią naszą rozmowę, no ciekawe jaki wystawią nam stopień. Mam nadzieję, że wypadło lepiej niż gorzej. Bardzo dziękuję profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pani redaktor. Na koniec jeszcze rozwiązanie zagadki z audycji o naczyniach. Katarzyna Nowak prosiła Państwa o wyjaśnienie słowa krusz. Niespodziankę wysyłamy do pani Edyty z Warszawy, która napisała, że krusz to dawne, zazwyczaj gliniane lub metalowe naczynie stołowe, dzban, kufel albo czara z uchwytem. Było używane do serwowania napojów, w tym wina i często miało ozdobną formę z rozszerzonym wlewem. I to się wszystko zgadza, mamy zresztą ślad tego słowa w odprawie posłów greckich Jana Kochanowskiego, o czym też wspominała Katarzyna Nowak. A posłowie przysiędze rzeczy należące, dwoje owiec i wino serce weselące, prowadzili przez miasto, niósł krusz pozłocony i kubki przy nim, poseł Ideus rzeczony. Gratulacje Należą się wszystkim Państwu, którzy przysłali taką właśnie odpowiedź, a tak jak mówiłam, niespodziankę wysyłamy do pani Edyty z Warszawy. Następna Słowoteka za tydzień. Do usłyszenia, Agnieszka Kunikowska. Jedynka. Polskie Radio Draw it home all alone. Pushing forty in the friend zone. We talking.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 Grzela. Jedynka to jest radio, autopromocja, reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. A,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 Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dość dobre warunki podróżowania, choć ruch na naszych drogach jest niezbyt duży, no ale zdarzeń przybywa. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków południe, węzeł Kraków z Kawina w pobliżu Opatkowic na 416 km Zdarzenie czterech autosobowych na jezdni w kierunku katowic Zablokowany jest lewy pas jezdni, ruch odbywa się prawym pasem. Na początku, po tym zdarzeniu był dość duży korek, jeśli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa. Teraz jest więcej spowolnień aniżeli korka, ale utrudnienie wciąż obowiązuje. Teraz S3 i S6, zjazd z ekspresowej szóstki na ekspresową trójkę, na obwodnicę Goleniowa. Korek dla jadących w stronę Szczecina. Koniec kłopotów na s 6 Cena na odcinku węzeł Szemut, węzeł Trzebielino w pobliżu Luzina na 11 km. Tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych i busa. Droga Krajowa nr 7 od Dziekanowa Leśnego przez Łomianki po wjazd do Warszawy. Korki i to utrudnienia są aż po most północny. Droga Krajowa nr 47 od Bańskiej, Niżnej Poszaflary Nie ma już utrudnień, zniknęły korki, niewielkie spowolnienia w obu kierunkach mogą się przytlać.